Dzień dobry, e, wi witamy. witamy, witamy w Łebskich Chłopakach, e, kultowym podca podcaście e, o tematyce social media, startupy, technologie, technologie, gadżety, seks. seks, rozrywka, <laughs> przerwanie ciąży, nie, okej, okay, zapędziłem się, e, dobra, e, kto, kto to są Łebskie Chłopaki, Kamil Dziadkiewicz, witam, dzień dobry, Michał Juda, cześć, i Dawid Pacha. Rządzimy. Rządzimy. Dobra, to co? To na początek kilka słów o sobie. Ja może powiem jeszcze dwa zdania. Bardzo cieszę się, że ten podcast powstaje. Eee, marzyłem o tym od dawna i mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Wątpię, ale próbujmy. Próbujmy. OK, Kamil. Eee, Kamil. Agencja z Połem, socialdaddy.pl. Wiem wszystko, a to czego nie wiem, to udaję, że wiem, więc generalnie będzie dobrze. Michał. Michał. No chwal się, chwal się. Nie masz taki skromny. <grym> no pracuję, pracuję od paru lat w internecie i chętnie, chętnie o nim rozmawiam, więc mam nadzieję, że to będzie dobre miejsce do robienia. Ja czuję, że się dzisiaj pokłócimy. A czym się zajmujesz zawodowo? Teraz, e, teraz odpaliłem właśnie ze swoim wspólnikiem startup, który się nazywa Showroom. Jest to platforma dla niezależnych marek modowych i projektantów. No i w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu WWW odpaliło. Widzieliśmy, tak widzieliśmy, obserwowaliśmy. Tak jest. <śmiech> ok. E, Dawid Pacha, agencja Mitu. nie jestem mitomanem, e, social media Trele Morele. I korzystamy o, organizatem... z gościnności firmy MITU, żeby nagrywać właśnie ten podcast. Zakładnie. 10, 10 piętra w bardzo eleganckim biurowcu w centrum Warszawy. Dokładnie. No dobra, to o czym zaczynamy? O czym zaczynamy mówić? Zaczynamy od e, akta. Wszystkim już się przeżarło niby. Ale moim zdaniem. Zaczy, jest... Będziemy bardzo tendencyjni. Zaczynamy od akta. Nie. Nie, no bo jakby jest moim zdaniem o czym mówić, jakby w sensie socialowym, dlatego że moim zdaniem. Jakby to takie facebookowe narzędzia pozwalają, żeby się rozchodziło i żeby internet jakby mówił jednym głosem w pewnym sensie. Chyba przemówił. A... Tak mi się wydaje, chociaż zdania są podzielone i wiem, że Michał ten mówi, że piraci nas wspomagają w swoich działaniach politycznych, ale mi się też trochę wydaje, że jak się szło na marsz antyakta, to tam byli jakby działacze, NGOsy i tak dalej, więc niby im o coś chodzi, nie? Nie tak wiem, czyli, jak to bardzo jest prawda. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że po prostu wszyscy ściągają te piraty i tak na dobrą sprawę każdy ogląda Family Guy'a w poniedziałek rano albo wieczorem, jak tylko on się ukaże w Stanach, a nie czeka na coś w Polsce. Więc tak naprawdę każdego to dotyka, no i to jest dosyć... E, no ale to dosyć dlatego śmieszne. czekamy na to, żeby stacje telewizyjne reagowały i żeby nam puszczały premiery w ty, wiesz, 7 dni od amerykańskiej tej, by rozwiązało to problem, prawda? No, oczywiście. No. Nie, nie każmy technologii za to, że firmy się nie mogą pozbierać. Tak sobie myślę. Nie, w ogóle to co mnie ciekawi, to to jak wypowiadają się na ten temat dziennikarze domorośli, e, opowiadają dlaczego Właśnie w Polsce, do Polski tak późno są prowadzone premiery filmów, seriali, płyt muzycznych i wynika to z tego, że my tu bardzo piracimy, więc yy, koncertom nie opłaca się wprowadzać tak, tak wcześnie tej produktów, ponieważ my i tak spiracimy je, więc tak naprawdę nie, nie, nie widzę tu żadnej logiki, Moje zdaniem jest odwrotnie właśnie dlatego, że mamy tak późno Amen. te rzeczy, e, właśnie dlatego, dlatego chcemy mieć je wcześniej, chcemy mieć mnie na czas. I, no I, i, i dlatego to brawa to dla tam. iTunesa, który w końcu zdecydował się do nas przyjść, i chociaż kosztuje mnie to poważne pieniądze, to staram się, jak już mam okazję, żeby płacić za muzykę, którą lubię, to staram się za nią płacić. Chociaż przyznaję się, że czasami płaczę sobie w internecie czy tam Ale wielki online dla iTunesa tak późno do Polski wszedł. Ale na wiosnę Amazon podobno chce wejść. No dobra, ale słuchaj, wracając do iTunesa. Bardzo późno wszedł do Polski. E, druga sprawa jest nadal nie ma seriali. Trzeba mieć konto amerykańskie założone jakąś fikcyjną kartę no są już na fikcyjny filmy. Adres. Są już filmy. Filmy są, ale też chyba nie wiem czy są wszystkie I, i bez polskich napisów Więc naprawdę to nie możemy kupować amerykańskich legalnie Chyba, że tak jak mój kolega Maciek Ma konto amerykańskie, zasila jak kuponami i on kupuje więc on musi bardzo się postarać, żeby... Wiem z pierwszej ręki, wchodzić. że na przykład polscy pracownicy Google za każdym razem jak wyjeżdżają do Mountain View na jakieś szkolenia, to zakładają kolejne konto na iTunesie dla kogoś kolejnie na, na adres Google'a, więc podobno na adres z Mountain View powstało wiele tysięcy kont iTunesa z całego świata, żeby właśnie kupować sobie seriale. Eee, wiecie co? Ja w ogóle tak patrzę na to wszystko inaczej, bo inaczej nie będziemy spierać się o to, czy piractwo jest, czy ma sens Dlaczego tak się dzieje w Polsce? Ja tylko chciałbym ogólnie powiedzieć dwa słowa, że widzę to co się dzieje teraz w ostatni tydzień, to ja teraz pojadę. Ale porównałbym to do sorry, trochę śmierci papieża, czy pokrębu Kaczyńskiego, że wszyscy się jednoczą. Tylko w tym razem nie w offline, tylko po raz pierwszy w internecie. Po prostu jest coś takiego co dotyczy prawie wszystkich, wszyscy o tym mówią. E ale to jest dla mnie totalny szok, dlatego że słyszymy po prostu arabska wiosna, rewolucję na Facebooku, słyszymy w ogóle o tych wszystkich ruchach i ostatnia rzecz, jaka mi się wydawała, to to, że Polaków obchodzi cokolwiek na tyle, żeby to zrobić, a tymczasem ja tutaj może idealistycznie myślę sobie, że samolecząca się potęga internetu po prostu tu działa, że wszystko tykaj, ale jak dotykasz internetu, to, to jest dla jakiejś grupy tak ważna rzecz, że nie potrafią się zgodzić na to, że ktoś go popsuje. Ale... A Tak, tak nie niedawno temu Tomaglis mówił, że nie mamy społeczeństwa obywatelskiego, chyba jednak coś w tym jest. Ale mi się wydaje, że mówi się, można mówić o sile internetu w jednoczeniu się tych ludzi, ale tak na dobrą sprawę to jest trochę tak, że ktoś robi event na Facebooku, jest to online, ale później mówi o nim TFN 24 Polsat, Info, Superstacja tak. i ludzie się o nim dowiadują. Absolutnie, I potem i tak jakby tych mediów tradycyjnych jest to, nie do gdyby, gdyby nie było TVN24 tych stacji i nikt by o tym nie mówił, to te eventy nie byłyby aż tak popularne. Byłyby może popularne online, ale nikt by nie przyszedł na te, na te demonstracje. Słuchajcie, ludzie idą, bo wiedzą, że to jest, jest głośno, o tym w mediach tradycyjnych. W czas. nowym numerze przekroju pierwsze 24 strony o SOPA, o internecie. Także no, duży impakt. Trudno jest stwierdzić jakie sprzężenie tu nastąpiło, tak? Dlatego, że szum w internecie zrobi się natychmiast, jak to w internecie się zrobił natychmiast. I nie wiadomo co było pierwsze jajko czy kura, nie? Czy, bo na przykład do mnie, na moje prywatne konto na Facebooku, napisała e, pani z portalu Tomasza Lisa ponieważ głośno krzyczałem na różnych grupach na temat akty i zapytałem, czy mógłbym jakąś wypowiedzi wziąć na ten temat. Więc oni się interesują, oni tam patrzą, oni próbują jakby z, no skumać tak. o co tam chodzi. A ja tak delikatnie chciałem przyjść do tematu Tomasza Lisa, i jego nowego projektu internetowego. A czy <laughs> online? Online. Tak? Chciałem powiedzieć... Hanka ma tam Chcia pracować. Ja Cii Chciałem powiedzieć adres, przepraszam, chciałem zobaczyć. Yy, nie w polityce, bo to jest chyba inna tyle, stron no, strona barykady. A, e Ostatnio wyciekło to do internetu, bo to jest nieoficjalna informacja. Ale prawda jest Chyba taka, taka dawno... że nazwiska, które on podał, hmm. yy, nazwiska, które on podał, które będą dla niego pisać, powodują, że te, moim zdaniem ten projekt będzie tak drogi, że nie będzie w stanie konkurować z tanimi a, internetowymi przedsięwzięciami. Ja tutaj wierzę trochę w yy, potęgę taniego startupu. Znaczy ja nie wierzę, bo oni cały czas się odnoszą do tego, Yy, odnoszą się do Huffington Posta, tak. a on zupełnie inaczej powstał. On powstał tak, oddolnie, zanim został wykupiony przez AOLa. Yy, na to pracowało bardzo wiele ludzi, zresztą pamiętajcie co się stało wtedy, gdy się stało nagle komercyjne. Ci blogerzy, którzy pracowali za darmo de facto, yy, jednocześnie pisząc w innych miejscach zarabiali grubą kasę. Robili to w jakimś wyższym celu, bo to było właśnie takie społeczne. A tymczasem mam wrażenie, że Tomek próbuje od jednej strony, on po prostu próbuje od razu stworzyć taki portal jaki jest teraz z Huffington mm -hmm. Posta. Tak, próbuje trochę przenieść tradycyjne medio, medium do internetu. To wierze. jest właśnie to. I, to I jest może, on rację, może on ma rację, że mówiąc, że on nie rozumie internetu. No tak, trochę ma rację, dlatego że jakby zabierając cały Char Huffington posta i zostawiając tylko tę część, która w AOL-u została uporządkowana i, i zbudowana, udaje, że robi konfederację blogerów, podczas gdy jego blogerami będą Adam Darski, wiesz, no, jakby... Kon... To, to będzie w takie wprost online, no, po prostu. Dokładnie, ale dobre dzienniki opinii mają swoje portale, na których to się dzieje i to nie będzie żadna konkurencja tak. dla konfederacji blogerów, które powstają i powstaną, bo to nie o to chodzi. E, Ariana Huffington miała siłę w tym, że miała w każdym mieście Ameryki miała blogera, którego obchodziło, że jest dziura w, w ulicy i na tym polegała siła. Ona po prostu ugryzła ten long tail, tak? Ona próbowała znaleźć tych miliony drobnych problemów, które próbują rozwiązać maleńcy blogerzy. I to była siła. Dokładnie. Więc to, że on chce zrobić Polityka.pl, jeszcze jedno, moim zdaniem, po pierwsze za drogie i można ich pokonać jakby wydajnością cenową, bo bit nie kosztuje. I to kompletna pomyłka. Mnie mi się tym. bardziej podobało, że to co robi teraz Tok.fm. Nie wiem, czy wiecie, od miesiąca uruchomi program blogowy, platformę blogową na stronie Tok.fm. Zresztą Tok.fm już ewoluuje z radia, taki serwis internetowy, który Trochę konkuruje, moim zdaniem, z wyborczą.pl Ale to, to jest one to beat gazeta.pl no, ma nie. najlepiej zrobiony portal informacyjny. Można założyć bloga i słuchajcie, jestem w szoku, że coś sporo tych postów tam powstaje, bo tak naprawdę to ma wokół siebie społeczność słuchaczy. Ale to jest projekt taki na zasadzie to... komentarz per komentarz, czy każdy dostaje swoją platformę, na której prowadzi bloga? Jest platforma i można na TOKFL pisać bloga, ja on się pojawia chronologicznie, oczywiście tam są też według jakichś tam ulubionych dla to, to a to dobry pomysł w tym sensie, że no tam nie, są bo... ludzie, którzy mają opinię i słuchają. Goreś, to chyba że, powiem, że oni nie ma... reklamują tego na swojej głównej stronie. Na stronie głównej szukam, szukam. Szuka. No nie, nie, nie, nie, nie. Słuchaj, musisz wejść do góry, na razie oni to dopiero zaczynają więc to nie jest takie O no, mi się tutaj wydaje, że jak ktoś to rozczyna, to powinien. No właśnie. Nie. nie, nie, na razie szukają, na razie. Bo ja myślę, że będzie jakaś masa krytyczna tych, tych wpisów zastanowych. teraz, hmm. kontrolę, Kompany, na blog. Blog jest. W blog jest, jest, no, jest. ostatnim jest. miejscu menu. w głównym. Menu. A to TOKFM należy do Agory, czy nie należy? Tak, na oczywiście agory. należy. Czyli na blog się jest postawiony. Na blog się. Znaczy wiecie, tam część tych blogów jest odtwórczych. Ja zauważyłem, że ludzie traktują to platformę, które postują te same blogi. E, ja bym ja się tego bał kiedyś zrobić, bo też Google bardzo to każe, że w dwóch miejscach są takie same wpisy, ale to chyba w blogach nie ma znaczenia. Bardzo każe, wpisz, weź sobie z dowolnej amerykańskiej gazety tytuł i wklej w Google, będziesz miał 15 tych samych wyników z 100 różnych miejsc. No tak, A u nas te... wszyscy kopiują pub, więc też te same treści się pojawiają no. bez końca. Ludzie po prostu swoje blogi tam przeklejają te same wpisy, które na swoim blogu mieszają i promują je w taki sposób. Mm. Eee, spójrzmy na nasz plan. No właśnie, zaraz. Bo tutaj mamy, mamy w planie rozmowę o fanpage'ach startupów i o e, byciu większym lub bardziej angażującym na Facebooku. I te dwie rzeczy się moim zdaniem łączą, dlatego że nie wierzę właśnie, możecie mnie bić, jeżeli się nie zgadzacie, ale nie wierzę w kategorię konwersji w kwestii Facebooka. I dlatego bardzo wierzę tak. w startupy na Facebooku, ponieważ... Niesamowita jest moc Facebooka, jeśli chodzi o to, żeby w marki, która nie istnieje, w markę, która istnieje, tak. kompletnie nie wierzę w to, że ludzie kupują przez linki na Facebooku. I, ale to. tak, dlatego, dlatego uważam, że jeżeli ktoś ma dobry pomysł i stworzył go na Facebooku, to www jest podstawową mocą, która zamieni to w sukces. Dlatego, że trzeba ludzi przyzwyczaić do marki, a oni ją znajdą. No tak, ale nie osiągniesz yy, tego, tego sukcesu, nie postując tak na dobrą sprawę, często linków do swojej strony. I to się trochę, to się trochę zmienia w coś takiego, że na przykład prowadzisz bloga, jak my mamy teraz w showroomie taką sytuację, prowadzimy bloga, no ale widzisz, z jednej strony możemy postować na Facebooka linki do bloga, no ale z drugiej strony moglibyśmy przecież te posty publikować też na Facebooku, takie jako notatki, jako coś, no i nie wiadomo za bardzo co jest lepsze. Jako jakiś e-commerce'owy projekt trochę, naszym zdaniem lepiej jest postować linki do naszej strony. Moim zdaniem to jest zamienienie własnego fanpage'a w takie poletko, na które wrzucasz cały czas własne linki i to jest strasznie nudne. No i dlatego właśnie moim zdaniem jakby ten horyzont gry zmienia Google+. Bo... ludzie... z page viewsami na poziomie kilku milionów przenoszą się na Google+, jako na swojego bloga. W tym sensie, że... Zostaje tam link do bloga, tak, mm. ale na zasadzie szlachetnych rss całość treści danego posta jest włożona w Google Plus. Okej. Okay. To ja nawet nie widziałem. Tak, to... ale i, i teraz trzeba się zastanowić, czy moja marka może mnie pociągnąć do przodu, czy czysta sprzedaż przez linka może nas mm. wziąć do przodu. I to jest. Wydaje mi się, że to zależy od momentu, w którym jest firma, nie? Google nie potrzebuje brand recognition, dlatego że ma je maksymalne. Ale nowa firma, moim zdaniem, koszt niebycia na Facebooku jest wyższy niż koszt bycia na Facebooku. I w tym sensie opłaca się być na Facebooku tym markom, które mają coś do zdobycia w sensie rozpoznania jako hmm. markę, która się liczy. Nazwy. No tak. I w, na, najlepiej z punktu widzenia startupu zrobić to tanio, równo się, najlepiej zrobić to w jakiś viralowy sposób. Nie wiem, Dawid, wy, wy robiliście <coughs> jakieś fanpage, y, które się rozeszły całkiem w, przy, w przyjemny sposób, czy nie możesz o tym mówić? <coughs> <coughs> <coughs> okay. nie, no, disclosure argument. Nie, notuję sobie troszeczkę. Ale, eee, nie wiele, to... ale nie tak, co mówię o startupach, no, nie mówię o startupach, tak? mówię, start tak? mówię, start to mówię o firmach generalnie. No bo w ogóle o firmach, no. wiesz wiele firm, które no właśnie. nie są mamy, mamy klienta, nie, nie powodam jego nazwy. Eee, klient ma usługę, która no, generalnie nie jest jakaś super oprobowana wśród użytkowników Facebooka. Nie jest łatwo sprzedać filowki. I teraz. Chwilówki, czyli no, pożyczki, Chyjówki, takie to bardzo to szybkie, to tak. Nawet pożyczki. Kto, kto lubi na Facebooku, to jest, no generalnie, dobrze, dobry minister reklamy tego to jest fakt. albo Super Express, to jedna rzecz. Więc za ja tak Facebooku przekonać ludzi, żeby wchodzili na stronę klienta, którzy oczywiście oprócz tego nie mają kasy. To jest, gdy klient mówi, szukamy ludzi, którzy akurat potrzebują pieniędzy, nie mają kasy. I teraz tworzymy społeczność, która nawiązuje do Bozi, nawiązuje do braku pieniążka yy, i w tym momencie jest tak. Zrobimy społeczność przy okazji, jest tam element, to jest Brand Hero, to jest kod, który prosi o pieniążek. A jaki jest tytuł tego fanpage'a? Bozi ześ z pieniążek, no niech będzie. No, no, to nie, nie możesz, nie nie nie nie możesz nie opowiadać o Bozi i o pieniążku, nie mówię. Zgadza o się, o słuchajcie, gromadzimy 18 tysięcy fanów i ten jest? 3, 3 Wśród tych ludzi owszem jest część ludzi, którzy kochają koty ale jest ogromna liczba użytkowników którzy potrzebują pieniędzy i którzy chcą mieć pieniądze Chciałem dodać, że w zeszłorocznym Psyguides wyszło wyraźnie że wyszukiwanie na YouTube kotów przerosło ilość wyszukiwanej pornografii więc jeżeli ktoś pokonuje, jeżeli koty pokonują porno to znaczy, że koty są istotnym elementem Krajobrazu. -advertising, advertising. Tak, tak co nazywają w Ameryce, gdzie Hameryce, powstają agencje reklamowe tworzące Vime Nawet stuffami. Marta Szczepańska powiedziała advertising, to jest coś tam, prawda? No, to jest. No. Pozdrawiamy Martę. Pozdrawiam Martę. Pozdrawiamy Martę. E, czyli Marta. E, no i teraz jaka jest sytuacja? Problem polega na tym, że nawet jeżeli w danym serwisie zgromadzimy ludzi, którzy codziennie nie piszą na Facebooku, i to się też pokazuje na fanpage'u. E, o, dziękuję właśnie, wasza wypłata, albo jeszcze trzy dni do wypłaty, albo faktycznie potrzebuję pieniędzy na imprezę, Do i tak te osoby, które przechodzą za stronę klienta, są w szoku, nadal są w szoku, bo mieli doświadczenie. Owszem, oni potrzebują pieniędzy, są idealnymi klientami, są w targetie, oni wchodzą na stronę i są w szoku i prawdopodobnie nie wiedzą, że o, o to chodzi, to już nie jest zabawa, praktycznie ktoś mi chce kasę. No ale to też, właśnie to jest teraz ten aktu dosyć aktualny temat tych wszystkich szerowanych zdjęć typu 10 iPodów, iPadów, które tak. leżą dla wszystkich, którzy szerują te zdjęcia. No i to jest, to jest w ogóle tak naprawdę, ja o tym myślałem i to jest generalnie jest spory problem jeśli chodzi o konkursy na Facebooku, bo, bo jak się ma, nawet jeżeli ma się te iPody i chciałoby się zrobić ten post typu no, właśnie, strzelujcie, polubcie, coś wygracie, to to jest już niezgodne z regulaminem. No, niestety, konkursy muszą być w aplikacjach, a robienie aplikacji na przykład na taki dwudniowy konkurs jest po prostu bez bezsensem, bo ona w ogóle nie zyska takiej wiralności przez ten czas, wiralności. Wi no i właśnie to jest, to jest według mnie spory problem i jest, jest przez to te. Przez to robią te, te takie fejki zdobywają popularność, bo prawdziwe marki też robią takie rzeczy i Play robi czasami, chyba nie wiem czy Play robi, może nie, ale du są duże fanpage, które rzeczywiście robią to tak samo z lajku i wylosujemy, najfajniejszy komentarz, znajdźcie tą dziewczynę, coś tam. Żeby wyjaśnić wszystkim, chodzi o to, że powstaje nowa fala farm fanów i w związku z tym Powstają konkursy oparte całkowicie Domenon o produkty Apple'a z jakiegoś powodu. Najbardziej chcemy mieć produkty Apple'a, ale kochani, nie dostaniecie iPada, zostaniecie sprzedani na Allegro jako z fan, danego fanpage'a, więc. Proszę was, dość widzieliśmy, że możecie wygrać iPada nie chcemy wiedzieć o tym, więcej o tym słyszeć. I jest prosta metoda na zidentyfikowanie tego konkursu. Wystarczy to zdjęcie skopiować i wrzucić do Google Image Search, Dokładnie. który nam zwróci to samo zdjęcie z 30 e, stron internetowych, blogów i tak Dokładnie. dalej. Wtedy wiemy, że to jest... Tak samo, Michał, jak ja sobie kiedyś e, łańcuszki rozpoznawałem, dostawałem jakąś żelną wiadomość, wtedy jeszcze nie kumałem, że to jest takie aż tak bardzo popularne. Za każdym razem wrócałem kawałek testu łańcuszka do Google Wsłuchiwała e, treść z całym komentarzem, jaka firma z tym stoi, który to jest po raz kolejny w ciągu ostatnich czterech lat. No i e, wysyłałem moim głupim znajomym. E, sorry, moi znajomi, to nie do was. <śmiech> e, I wysłałem mi znajomym. Mówiłem, słuchajcie, tu macie link, tu macie wytłumaczenie wirusa która firma z tym stoi. Kto na tym zarabia? No, mm -hmm. nie macie. I tak samo właśnie jest teraz z innymi pejdzami. Użyjcie mózgu. Tak? Walczycie hmm. przeciwko akta? Pokażcie ze świadomymi internautami. <grym <grym no niestety wiesz pokusa kliknięcia tylko raz kliknięcia, a nóż to jest jakiś prawdziwy konkurs, a nóż wygram tego, tego ekwada. Ale no i tutaj jeszcze pojawia, pojawia się szerszy problem. Nie rozumiemy, że nasza aktywność Amerykanie znacznie lepiej rozumieją niż my. Każda nasza aktywność na Facebooku jest publikacją do jakiejś grupy. I za każdym razem, moim zdaniem, kiedy publikujemy do social mediów, to powinniśmy zastanowić na rozmiarem widowni, do której trafi nasz przekaz. I jeżeli jest to zdjęcie 160 iPadów, to zastanówmy się, czy kogoś interesuje to, że istnieje 160 iPadów. Nie bardzo. Dostałem... Jestem w pełni poinformowany o dzisiejszych farmach fanów. Szczególnie, szczególnie że ludzie wszerują w te rzeczy zwiększają liczbę, liczbę uczestników konkursu, więc tak na pewno zmniejszają swoje szanse, więc nie powinni mieć interesów w lajkowaniu. No, no, no. dobre, doskonałe, doskonałe. Chociaż wszyscy konkursowicze mają odpowiednią ilość fejków, żeby Gdyby razy. Było, gdyby, było, gdyby, było, gdyby było sześć nie. lajków pod konkursem na sześć iPadów byłaby krótka piłka. Można by proces zorganizować. Dokładnie. Plus farm fanów nie zabraknie. Widzimy, że Polska wierzy w to, że wygra iPada. Gratulujemy, ale chcę wam tylko powiedzieć, że jak otwieram hasło Facebook fani na Allegro to widzę. Tysiąc fanów. 44,99 10 tysięcy fanów kup teraz 599 złotych. Strasznie tanio. Jesteście sprzedawani na Allegro i za każdym razem kiedy lajkujecie pomyślcie o tym, że ktoś zrobi na was pieniądze na Allegro i dostaniecie publikację pod tytułem Sok i Hortex są najskonialsi. Słuchajcie, za każdym razem, co my myślicie, że jesteście dziewicami albo prawiczkami, pomyślcie sobie, ktoś waszą cnotę sprzedaje na Allegro. Za parę groszy. Amerykańskie już teraz powiedzenie mówi, jeśli nie wiesz, kto jest walutą, to ty jesteś właśnie walutą. No dobra, panowie, właśnie dostałem maila od Google jakieś pół godziny temu, a propos zmiany polityki prywatności. Kliknąłem w link, który się tam znajdował, no i co? No. I wygląda na to, że super. Mieli strasznie dużo tych dokumentów, parę dziesiąt. Nagle je łączą, dzięki temu mm -hmm. ja będę mógł łatwiej sobie żyć, będę bezpieczniejszy. Mm -hmm. Mówią mi, że to jest ważne, żebym, żebym na to uważał, więc chyba, chyba fajnie. Radny. Użyli znowu formuły, której użyli pierwszy raz bardzo dawno temu, kiedy stworzyli e, Google Toolbar, czyli This is no regular yada, yada, yada. Bardzo hmm. mi się podobało, że wrócili do źródeł. E, ja uważam, tak jak Ty, chociaż e, muszę powiedzieć, na Fox News, na, stro na ich stronie e, przeczytałem nagłówek o treści Be Afraid. Google Knows Everything About You. I jak jesteś taką wielką firmą jak Google, to pewnie musisz się przyzwyczaić, natomiast strasznie mnie wkurza to, że w momencie, kiedy firma robi coś, dzięki czemu łatwiej jest nam zrozumieć, co nam od nas bierze, pamiętajmy, wszystkie usługi Google są darmowe. Więc jeżeli nie wiesz, jakby kogo się sprzedaje, to sprzedaje się ciebie. I jesteśmy chyba, zaczynamy być przyzwyczajeni do tego, że jeżeli wszystko jest za darmo, to znaczy, że informacje o nas są jakby walutą, którą się płaci, tak? No, dokładnie, tak jest właśnie. Wszyscy mówimy, ja zdecydowanie, Gmail jest najlepszym webowym systemem mailowym, jaki jest. Google Maps i na telefonie i na browserze są najlepszym sposobem, żeby znaleźć, gdzie jestem i dokąd idę. Więc jeżeli to wszystko jest za darmo, to gdzieś są te pieniądze. I te pieniądze są w nas. I ja to rozumiem. Po drugie, jakbyście spojrzeli, i kolej z Washington Post spojrzał do 2000, 2005 roku wstecz i sprawdził wszystkie te umowy, jeśli chodzi o prywatność, nic się nie zmienia. Chodzi tylko o to, że doszło nowe stworzenie pod tytułem Google+, zostało włączone do tej formuły polityki prywatności, ale przy okazji wszystkie one stały się jednym tekstem, dzięki czemu muszę przeczytać jedno Jula i jedno privacy policy, żeby zrozumieć wszystkie te rzeczy, które się tam dzieją. Więc moim zdaniem transparentność jest bardzo fajną rzeczą. Oczywiście, rzeczy, rzeczywiście jest tak, że zlikwidowano całkowicie opcję typu opt-out. Mhm. Czyli jedynym sposobem, żeby nie podlegać pr polityce prywatności Google, jest wylogować się z Google. To prawda. Ale, powiedzmy sobie szczerze, nie ma pro, takiego produktu Google, którego nie można zastąpić innym. I jeśli ktoś ma ochotę, to do 1 marca. Może, może przestać używać Google. Absolutnie. Zupełnie... Można wyszukiwać na Bing'u, można mieć maila w, na Hotmail'u. A już nie na gazecie. A będzie co jest ciekawe. A już nie na z... gazecie, to prawda. Moim zdaniem y, bardzo dobrze z, dla Google'a, Google zrobił to w tym momencie, <śmiech> właśnie wtedy, kiedy jeszcze... Google Plus nie ma tak dużo użytkowników, bo że ma 90 milionów, dobrze pamiętam. Prawdopodobnie 80-90 milionów. Tak? I to jeszcze nie są tak połączeni userzy. W Polsce to jest nawet garstka ludzi. Gdyby Ponad to, milion podobno. Gdyby to zrobił za rok, wtedy, kiedy będzie tych użytkowników znacznie więcej, to jestem przekonana, że cokolwiek by tam nie napisali. Nawet gdyby napisali, że każdemu z nas dają po 100 dolarów do kieszeni, to byłby duży protest. Słuchajcie, pamiętacie, jak Facebook wprowadzał nowe tak. regulaminy, jakie były chyba wrzawa. Co ciekawe, chyba użytkownikom z Facebooka, chyba ci użytkownicy są bardziej, bardziej świadomi i oni aż tak bardzo nie protestowali w Polsce. Ale nasza klasa, gdy wprowadziła nowe regulacje, które były z tego co wiem mniej restrykcyjne niż Facebook, tam użytkownicy zrobili masowy protest. I właściwie to był początek końca naszej klasy. No tak, ale to też jest trochę tak, że kto, zależy, kto ma Twoje dane. No, jeżeli Twoje dane ma amerykańska firma w Dolinie Krzemowej, to nie myślisz sobie, że oni będą czegoś ich używali. Ale jeżeli dane ma, wiesz, firma z Wrocławia, to już jest I trochę... spoko i wszystko rozumiem, ale argumentem tutaj jest to, że nawet Google nie wie o Tobie tyle, ile osoba, która dostarcza Ci internet, firma, która zarządza internet. Czy, czy ktokolwiek z Was wie, jakie privacy policy ma firma, która ma internet? Nie, nie wiemy. Moim zdaniem. Jakby przejrzystość zasad, przejrzystość zasad jest podstawową zasadą, dzięki której możemy zdecydować, czy coś, czegoś chcemy, albo czegoś nie chcemy. Teraz wiemy, możemy zdecydować. A propos Google+, żeby wytłumaczyć sytuację, elementem tej nowej wersji polityki prywatności jest to, że rzeczywiście informacje, których dostarczamy przez szerowanie i publikacje na Google+, mogą zostać wy wykorzystane do targetowania na nas reklam no tak. w AdWordsach w Google Search. To jest podstawowy element, ale każdy z nas, jak tu siedzimy, w momencie kiedy otworzyło się Google+, wiedzieliśmy, że taki jest cel. Mhm. Oni chcą zdobyć więcej sygnałów po to, żeby dawać nam lepsze wyniki, lepsze mhm. wyniki albo gorsze wyniki, jak niektórzy dyskutują, ale żeby dawać nam lepiej stargetowane według nich wyniki i żeby dawać nam lepiej stargetowane reklamy. Nikt z nas nie był tak naiwny, żeby myśleć, że nie jest to celem. To jest firma, to jest największa agencja reklamowa w internecie, mówiąc krótko, i na tym zarabiają 99% Tak, moim zdaniem tak, moim zdaniem tak. Natomiast wiele osób się burzy, nie myśląc w ogóle o tym, że ci, którzy wydali im kartę kredytową i ci, którzy dostarczają im internet wiedzą o nich o wiele więcej niż Google, a mimo to nie protestujemy przeciwko Wizie i nie protestujemy przeciwko Asterowi, tylko protestujemy przeciwko Googleowi, bo to duża marka, to zależy, dużo się o niej mówi i tak dalej. To trochę wyszło przy okazji SOPA, jak ta, że nasi inter-providerzy mm -hmm. będą za nasze dane. I wtedy sobie zdaliśmy sprawę w miarę na, na samą skalę, że oni wszystko o nas wiedzą. Tak, oni hmm. potrafią odróżnić, czy oglądamy YouTube'a, czy ściągamy z Torrenta, Tread czy wchodzimy na Czy w... do... <trujemy> dokładnie. Tjubę. Oni to wszystko wiedzą i są bez problemu w stanie rozpoznać te pakiety. Więc dlaczego nagle się burzymy na Google'a? Pewnie dlatego, Ale że, nie burzymy burzymy na Google nie że nie ma, no ma, ma żadnego buntu, my. nie jakoś tak. U nas nie, w Stanach jest większe, to prawda, to prawda. w Polsce nie ma właśnie o tym chciałem powiedzieć. I to jest dobre, tak, masz rację. Kiedy firma z Doliny Krzemowej, no wie o nas, nie przejmują się tak bardzo, ale tylko do czasu, kiedy nie powstaną, a wiem, że powstaną globalne agencje reklamowe. I to będzie ten moment. Mhm. Bo ale na chyba... razie amerykańskie firmy nie są w stanie sprzedawać reklamy na Europę. To masz rację, ale z drugiej strony nie do końca moim zdaniem o to chodzi, chodzi. głównie o to, że w Polsce użytkownicy Google nie są tak połączeni ze sobą, jak użytkownicy Facebook'a czy na Spotify. I dlatego oni nie mogą takiego protestu razem. Na razie, dlatego mówisz, że to dobry moment na prowadzenie nowej polityki A nie czekanie roku jest Ponieważ Pamiętajmy, że Google zaczął oszukiwać w swoich wynikach serca, i teraz ilości użytkowników Google Plus wzrośnie gwałtownie. Samo to, że zmieniono sposób działania Google Serca, spowodował, że. Gaga i ileś tam innych wielkich nazwisk założyło konta hmm. na Google Plusie, bo to jest najlepszy sposób na SEO na aktualnie. No, tak. Ale trzeba im przyznać, że te zmiany robią, znaczy cała polityka informacyjna jest super, bo chyba nie ma osoby, która korzysta z czegoś Google i nie dowiedziała się tej zmiany. Każdy dostał Ja dostałem na każde konto, które każ kiedykolwiek założyłem. To raz, ale oprócz tego na każdą usługę, na jaką się zalogowałem. Na gmaila dostałem oddzielnie powiadomienie, na kalendarz dostałem oddzielnie dokładnie. powiadomienie, więc Cicha niczego dziewczynę. nie ukrywają. A wiecie co mnie rozbawiło? To, że Lady Gaga dba o SEO. No, no, ona nie. nie, ale gość, wiesz, i menadżer na pewno. Chcesz się znaleźć w tej Dyspójne. suggestion, kiedy wpisujesz pierwsze słowa gaga. Nie chcesz, żeby Queen wygrał z Lady Gagą. Albo jakiś gdzieś. Albo jakiś dokładnie. Dokładnie. Więc ja jestem... Ja jestem ok, dlatego, że powiedziano mi, co mi się kradnie. Jeżeli kradnie mi się moje dane osobiste, proszę bardzo. Używam Adblocka, więc kiedyś, prawda, nie za wiele mnie to kosztuje. Kiedyś, za dwa lata temu, Jeremy Yang mówiąc o tych swoich pięciu erach rozwoju social webu, powiedział bardzo ważną rzecz, co się tyczy właśnie nie tylko Facebooka, ale właśnie też Google'a i wielu innych firm, to, że naszą właśnie walutą jest nasza prywatność i teraz jest taka jedna... jest jest jedna ważna rzecz. Serwisy typu Google, serwisy typu Facebook będą zarabiać nie do końca, nie tylko tylko na reklamie, bo też będzie wchodził social commerce, sprzedaż w innych serwisach, ale będą zarabiać wtedy, kiedy będą mieli zaufanie swoich użytkowników do tego, że oni są tym bankiem informacji i mają, jakby zabezpieczają dobrze tą prywatność naszą informację o nas i będą mogli to sprzedawać w taki sposób transakcyjny. Czyli yy, okej, okay, ja udzielam... A co to znaczy ten dobry sposób? Ten, o, dobry sposób polega na tym, że na przykład ja mam z tego wymierną wartość, nie tylko Facebook, mm -hmm. ale i nie tylko mm -hmm. Google, ale ja mam z tego wartość jakąś, że ktoś korzysta z mojej informacji i potrafi mi lepiej sprzedać. I mm -hmm. to jest moim zdaniem rzecz, która jest za słabo tłumaczona jakby całej reszcie świata. To, że... Reklamy, które po boku pojawiają się z Google Search, mają sens tylko jakby z jednego powodu. Że wiemy coś o Tobie. I moim zdaniem Google i inne serwisy za mało stawiają nacisku na to, że to ma sens dlatego, że wiemy coś o Tobie. Ale na Facebooku jest problem taki, że niestety jak marka płaci za wyniki, to wtedy nasze Facebook Ads'y ustawiamy na cały kraj, wszyscy, nic mnie nie obchodzi, niech się pojawia. No tak, ale... I, I dwa razy stawka minimalna. Jakby, to Ale z drugiej jest... strony to jest trochę. Mnie to denerwuje osobiście, że na przykład, jeżeli, nie wiem, raz szukam wa walu kursu walut, przez sekundę mnie to interesuje to później przez następny dzień z lagiem pokazują mi się reklamy kursów, wiesz, yy, kantorów internetowych itd. Tak mm -hmm. Oni trochę jednak to, albo te, ten remarketing cały, że wchodzisz na stronę, później na przykład trzy dni później masz cookies'a i oni cię ci nagle, strona, która ci się mogła nie spodobać, nagle bombarduje ci swoimi Ostatnio komunikatami. Ostatnio miałem szkolenie z AdWords'ów i pan powiedział, że najpotężniejszym w ogóle formą reklamy jest remarketing. I wszyscy to robią. To jest tak. najskuteczniejsze, ale wiesz... Ja też zaczynam. <śmiech> ale jednocześnie to bardzo działa. Ciebie to wkurza, a pozosta. a 30% na no przykład wraca. Nie generalnie najbardziej powerful jest reklama behawioralna. Czyli załóżmy, lubisz, e, nie wiem, e, klocki Lego. Yy, I Google wie, że byłeś na klockach Lego. Dlatego powstał? Jesteś trzy dni plus. później na od... oczkach wodnych i tam masz reklamę klocków Lego. Od Bo od tego jedny, ta jedna rzecz, której nie wiedział Google, to to, czy lubisz klocki Lego. To była ta jedna rzecz, której nie wiedział. A teraz szerujesz yy, klocki Lego i on wie, że lubisz klocki Lego. To była ta jedna rzecz, której mu brakowało. Bo dopóki Lego nie kupił sobie remarketingowej kampanii, to nie było sposobu, żeby wiedzieć. Mhm. A teraz, jak jesteś zalogowany na Google mhm. Plus i szerujesz a to jest zestaw klocków LEGO, który sam stworzyłem to oni wtedy wiedzą, ale że Ty życie... jesteś właśnie tym, który zapłacił I... Ogniska już go gasa blask <głos> więc chyba czas się pożegnać eee, tak czy to była kompletna klapa? moim zdaniem nie! nie było tak źle gadało się na pewno miło Dobra. <głos> Zobaczymy <głos> jak się by nie tego słuchało ale Dokładnie. nie no dobra, to do, do, może do usłyszenia. Do usłyszenia. do usłyszenia do usłyszenia socialdali.pl Showroom.pl pisane, pisane dziwnie, tak jak w web 2.0: wiecie SHAP. i web. Dave.